To Tobiasz napisał szukaj radu każdego mądrego i nie gać żadną pożyteczną radą natomiast kochelet powiedział, lepiej jest dwom niż jednemu gdyż mają dobry zysk ze swej pracy bo gdy upadną jeden podniesie drugiego, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego który by go podniósł już tutaj zauważamy jak istotne znaczenie ma kierownictwo duchowe, czyli prowadzenie naszego życia w kierunku Boga i coraz głębszego Posłużyłam się pojęciem znowu z katechizmem kościoła katolickiego. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru mądrości, wiary i rozeznania dotyczącego tego dobra wspólnego, jakim jest modlitwa. Kierownictwo duchowe. Na pewno istotne jest to, że w kierownictwie duchowym obecność Ducha Świętego jest konieczna, jest po prostu niezbędna. Bez obecności Ducha Świętego w zasadzie o kierownictwie duchowym nie możemy mówić. Święty Jan od Krzyża Nakreślił już niejako sylwetkę kierownika duchowego i tego, kogo sobie powinniśmy wybierać na kierownika duchowego. Powiedział, dusza, która chce postąpić w doskonałości, powinna dobrze uważać, w jakie ręce się oddaje, albowiem jak jest mistrz, taki będzie uczeń. Przewodnicy duchowi winni być nie tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać szczególne doświadczenie. Jeśli przewodnicy duchowi nie mają doświadczenia w życiu duchowym, nie będą zdolni pokierować duszami, gdy Bóg będzie je chciał prowadzić, ponieważ oni ich nie zrozumieją. I tu już jest pierwsza taka uwaga do tego, o czym będę chciała powiedzieć, czyli że bardzo istotne jest, kogo obieramy sobie na kierownika duchowego. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko mogli się gdzieś tam w środowisku pochwalić, że o jestem prowadzona, wprowadzony przez kierownika duchowego, mam taką osobę, w wielu rzeczach mi pomaga, zwania z w związku może podejmowania decyzji, bo i tak możemy myśleć tylko naprawdę, oddajemy swoją duszę pod kierownictwo tej osoby, więc wybierając ją musimy się sugerować, jak ta osoba żyje blisko Boga i zgodnie z Jego słowem. Natomiast już bardziej współcześnie ksiądz Marek Dziewiecki, który jednocześnie jest krawędowym duszpasterzem powołań, w taki przystępny sposób mówi, że rolą kierownika duchowego jest promowanie dojrzałości drugiego człowieka, zwłaszcza dojrzałości duchowej, moralnej i religijnej, pomaganie mu w wyznaczaniu sobie życiowych celów i priorytetów, w dorastaniu do miłości i odpowiedzialności, ale bez zdecydowania za niego i jego życiu. To ostatnio, ostatni fragment podkreśliłam dlatego, że jest to właśnie bardzo istotne w kierownictwie duchowym, że nie możemy oczekiwać, że kierownik duchowy będzie za nas podejmował decyzję. Może nam sugerować, może przedstawiać to światło widzenia, rozwiązanie jakiegoś problemu, jak pod wpływem Ducha Świętego to widzi. Natomiast tak naprawdę decyzję podejmujemy my. I jeszcze jeden współczesny jezuita, tak, guru, to kierownik duchowy, tak pisał wiele książek, pozycji na temat kierownictwa duchowego. Ojciec Józef Augustyn powiedział, w kierownictwie duchowym nie chodzi o dawanie ludziom rad, zachęt czy też nagan moralnych. Chodzi raczej o pewną pomoc w rozeznaniu ich osobistej sytuacji wewnętrznej, dzięki czemu będą mogli stawać się bardziej samodzielni i odpowiedzialni w szukaniu Boga i Jego woli. No właśnie to jest chyba całe sedno. Chyba ta, ta wypowiedź jakoś najbardziej do mnie dociera i jakby określa całe pojęcie kierownictwa duchowego. Ale wśród tych wielkich jeszcze e, znalazłam słowa błogosławionego Jana Pawła II, że kierownictwo duchowe jest bardzo delikatnym, ale niezwykle wartościowym narzędziem wychowania. Jest sztuką pedagogiczną i psychologiczną nakładającą wielką odpowiedzialność na tego, kto się tego zadania podejmuje. Jest ćwiczeniem duchowym, wymagającym pokory i ufności od tego, kto się mu poddaje. Błogosławiany Jan Paweł II napisał wiele pism i głosi kazań. No, dużo na ten temat mówi kierownictwo duchowego w odniesieniu również do kapłanów i do seminarzystów seminarium. Zwracał ogromną rolę na, właśnie na ten problem, również kapłanom zwracał uwagę na to i bardzo słusznie, dlatego, że tak naprawdę niewielu kapłanów podejmuje się kierownictwa duchowego. Nie można im też tego zazruciać, bo jeśli ktoś tak naprawdę nie czuje się gotowy do pełnienia roli, to może lepiej niech nie podejmuje się tego, bo może no po prostu może więcej złego zdziałać tym swoim no nie powiem doradztwo, bo to właśnie nie jest doradztwo, tym rozświetlaniem naszej drogi tak? jaka jest w takim razie różnica między spowiedzią a kierownictwem duchowym w spowiedzi chodzi o pojednanie człowieka z Bogiem, kapłan przez rozgrzeszenie udzielane penitentowi staje się znakiem miłosierdzia Bożego natomiast w kierownictwie duchowym jest to pomoc człowiekowi w odkrywaniu i rozwijaniu relacji z Bogiem jego życia wewnętrznego, nie musi dotyczyć problemu grzechów, jest jeszcze jedna znacząca różnica, bardzo ważna że spowiedź odbywa się między penitentem a osobą wyświęconą, między kapłanem. Natomiast kierownikiem duchowym zdarza się, że może być osoba świecka, ale obdarzona rzeczywiście łaskami, darami Ducha Świętego i no, prowadząca życie bardzo w zgodzie ze Słowem Bożym i wskazówkami płynącymi z góry. Różnica między, bo czasami kierownictwo duchowe bo pojmowane jest też trochę jako rodzaj jakiejś terapii czy konsultacji psychologicznej i szczerze mówiąc ze swojego doświadczenia bym powiedziała, że na pewno jakieś elementy tej psychologii w tym kierownictwie duchowym jest, takiej konsultacji psychologicznej, ale musimy odróżnić, że w kierownictwie duchowym co to jest człowiek? Skupiamy się na człowieku, na tym co służy odkryciu woli Boga u osoby prowadzonej przez kierownika duchowego Natomiast w konsultacji psychologiczno-duchowej skupiamy się na rozwiązaniu problemu, który dotknął człowieka w danym momencie i który trzeba rozwiązać. No i teraz przechodzę do korzyści. Ja bym powiedziała same to dzisiaj. ale niestety przygotowałam jeszcze potem jeden slajd. Dlaczego w ogóle naciskam tak mocno na, na to, żeby mieć stałego spowiednika i kierownika duchowego? Znaczy naciskam, zachęcałam was po prostu. Dlatego, że, słuchajcie, zwykła, prosta sytuacja, my jeśli coś nam dolega i poważnego dolega, szukamy za wszelką cenę wśród znajomych, dopytujemy się rodziny o najlepszego lekarza z najlepszych, tak, szczególnie już naprawdę, jeśli jest choroba poważna. Natomiast tutaj też leczymy, tu leczymy po prostu duszę. I dlaczego by nie iść w kierunku szukania lekarza tej naszej duszy, tak? dla mnie po prostu taki kierownik duchowy jest lekarzem mojej duszy, czy stałe spowiednie. Ok. Pierwsze to jest potrzymywanie stanu łaski uświęcającej. Jeśli chodzę do stałego spowiednika przypadkowo, najczęściej e, ta spowiedź odbywa się częściej. Tak, tak wynika to z mojego doświadczenia. Więc pozwala mi to trwać dłużej w stanie łaski uświęcającej. Znoszenie się ku górze. Rezygnacja z bylej jakości w życiu duchowym. Każda taka spowiedź, każda taka rozmowa z kierownikiem duchowym, ona nie kończy się w momencie rozmowy, nie kończy się w momencie odejścia od kratek konfesjonału, ona tak naprawdę dopiero pobudza mnie do myślenia i do rozważania dalej, co, co dalej w tym momencie mam robić, co, co jeszcze dalej, żeby nie, nie być konstans, po prostu nie być cały czas w tym samym momencie rozwoju. Kształtowanie własnego osądu, wolności w podejmowaniu decyzji na wszystkich płaszczyznach swojego życia zgodnie z wolą Bożą. To jest właśnie to, co powiedziałam. Kierownik duchowy, on nie powie, co mam zrobić. On może wskazać, naprowadzać mnie na właściwą drogę, tak, Ale tak jak ją widzi, natomiast nie podejmie za mnie decyzji. To jest zawsze moja decyzja i ja ponoszę konsekwencje tej decyzji. Korzyścią zapewne jest systematyczna modlitwa ze strony penitenta czy osoby kierowanej, jak i kierownika duchowego. Wiem, że zawsze mogę liczyć na modlitwę swojego kierownika. Sama też staram się systematycznie modlić też o jego rozwój duchowy, żeby nie poprzestał na tym, w tym momencie swojego rozwoju jakim jest. Dlatego, że im bardziej on się rozwinie, im on będzie bliżej Boga, tym większa będzie moja bliższa droga i bliższa relacja z Panem Bogiem i poczucie bezpieczeństwa. Stały spowiednik e, i, i zarówno kierownik duchowy daje mi zawsze poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego mówię i stały spowiednik? Akurat w tym momencie jest to ta sama osoba, ale nie zawsze tak było. Czuję się bezpiecznie, e, bo po iluś tam spowiedziach, po iluś tam rozmowach jestem w stanie też już wyczuć tego człowieka, tak? I po prostu jest to moje takie wewnętrzne e, poczucie, że mogę nie czuć lęku, żeby powiedzieć e, o rzeczach, których może innym, nawet przy kratkach bym, może nie powiedziała, może nie powiedziała takimi słowami, tak, że z tego można by wyjść dalej na, na dalszą drogę pracy nad sobą. No i tu najpierw nazwałam sobie korzyści i zagrożenia, ale zagrożenia to nie było dobre słowo, dlatego że zagrożenie e, od razu się jakoś kojarzy pejoratywnie, a, a w żadnym wypadku nie powiedziałabym, że nie widzę w ogóle nic złego w stałym spowiedniku i w kierownictwie duchowym, więc nazwałam sobie tak błędne drogi. Błędne drogi na zasadzie to, nad czym musimy się zastanawiać mocno, głęboko pilnować, żeby w tą stronę nasza droga w kierownictwie duchowym nie poszła. Żebyśmy unikali takiego myślenia czy takiej postawy w kierownictwie duchowym. I pierwsza rzecz. Tendencja osoby kierowanej do zwracania się do kierownika z coraz bardziej błahymi sprawami. Przyznaję, że ja mocno pracuję na tą sprawą. Staram się bardzo pracować, żeby nie przyzwyczajała się do tego, że rzeczywiście z każdą rzeczą, z każdą sprawą natychmiast kontaktuję się z kierownikiem duchowym, bo po prostu no, ręce mi opadają i w ogóle nie wiem, co robić. Więc na tym trzeba pracować. Zbytnia uległość osoby kierowanej może ograniczać jej rozwój, odbierać możliwość samodzielnego dokonywania wyborów. No tak, jeśli nie będę też mieć swojego zdania, bo to nie jest tak, że słuchajcie, jeśli spotykam się z kierownikiem, to ja nie dyskutuję, że to jest tylko tak, że ja jakiś swój problem przedstawię, a kierownik mu przekaże tu, jak on to widzi, ścieżkę i w ogóle w mojej sytuacji. tak, Nie bardzo często są dyskusje. Ja nie zawsze jestem taka uległa i mam nadzieję, że ten problem chyba akurat mocno mnie nie dotyczy. Ale może się pojawić, ja też troszeczkę z różnych doświadczeń innych osób kierowanych korzystałam, szukając w internecie, więc to nie są tylko wyłącznie moje doświadczenia. O moich może powiem jeszcze troszkę później. No to o czym już wspominałam, chęć rzucania odpowiedzialności na kierownika duchowego za podejmowanie błędnych decyzji w życiu. Jeśli podejęłam jakąś złą decyzję w życiu, jeśli coś mi się padło po prostu na ziemię, to na pewno jest to wyłącznie moja wina. Niebezpieczeństwo, a tu do, do kierownika duchowego, niebezpieczeństwo ze strony kierownika duchowego przyjmowania punktu widzenia osoby, której towarzyszy. No, może się zdarzyć, że kierownik duchowy jest kierownikiem duchowym jednej osoby, jeśli mówiąc o małżonkach, tak? natomiast nie drugiej i może być tendencja taka, że z czasem taka nic sympatii może się wytworzyć, że że kierownik będzie widział i chciał widzieć tą, tą osobą, którą kieruje w zasadzie jej stronę, tak? jej punkt widzenia. I wtedy no może się zdarzyć, że, że będzie nakierowywał tak, że, że gdzieś troszeczkę dalej ta druga osoba z naszego życia będzie stała. Więc to jest też jedna z dróg, która może się zdarzyć. I ostatnia, bardzo ważna, ale w sytuacji, kiedy kierownikiem duchowym no, jest mężczyzna, a osobą kierowaną kobieta lub w przypadku świeckiej osoby odwrotnie tak, mężczyzna oso a kierownikiem duchowym kobieta bo kobiety też w historii kierownikami duchowymi były, zdarzały się takie przypadki przywiązanie uczuciowe jednym lub obydwu stron pomijam, że to może doprowadzić już w ogóle do sytuacji jakiejś tam diametralnej, o której zdajemy sobie sprawę ale w samym kierownictwie jest to ważna rzecz, ponieważ kierownik będzie odczuwał skrępowanie w stawianiu koniecznych wymagań dla rozwoju penitenta Natomiast peniten, penitent może z jakby mniejszą powagą odbierać jego wskazówki czy zalecenia, tak? Czyli tak jakby trochę z przymrużeniem oka. No i tym sposobem doszliśmy do, koniec tak jakby teorii, doszliśmy do mojej drogi rozwoju duchowego. Kochani, moja droga rozwoju duchowego zaczęła się kilka lat temu, nie pamiętam już czy sześć czy siedem. Ja chodziłam do spowiedzi zwykle, bardzo w mojej ocenie była bardzo blisko Boga, byłam osobą bardzo wierzącą. Chodziłam do spowiedzi cztery razy do roku, obowiązkowo święta i tak mniej więcej starałam się jeszcze ze dwa razy między jednymi i drugimi świętami się wybrać do spowiedzi. I wydawało mi się e, to w porządku. E, raz jeden spowiednik kiedyś zapytał mnie, jak często przystępuje do komunii po spowiedzi. Powiedziałam dwa, no czasem trzy niedziele. I on zaskoczył mnie pytaniem, a dlaczego nie częściej? dlaczego nie dążyć do tego, żeby przystępować na każdej, podczas każdej Eucharystii do komunii, więc to był pierwszy już taki sygnał, że, że coś mi dało do myślenia, ale jeszcze nie za wiele, więc będąc kiedyś na pielgrzymce do Wąwolnicy, szłam wtedy z synem, syn był w klasach, może piąta klasa szkoły podstawowej, Przed nami ksiądz znany jemu, ponieważ uczył go, mi znany, ponieważ razem pracowaliśmy w tej samej szkole. Spotykałam się z nim w sytuacjach, ponieważ jeździł ze mną na wycieczki, więc taki dosyć bliski do rozmów, tak, o wszystkim i o niczym. I syn bardzo chciał iść do spowiedzi, ale powiedział, że tylko ten ksiądz spowiadał, niestety. I powiedział, że do tego nie pójdzie, bo, no, bo ten ksiądz go zna, bo uczy go i w ogóle y, nie chce, nie, nie ma odwagi. No i ja wtedy jako mama, prawda, mądra, zaczęłam tu mądrze perorować na ten temat i mówić, syn, ksiądz to jest tylko przedstawiciel Pana Boga. On ma wysłuchać, ksiądz jest tak samo osobą błądzącą, też chodzi do spowiedzi, też się spowiada, także wyobraź sobie, że tam jest Pan Bóg, z Panem Bogiem rozmawiasz, a nie z tym księdzem, więc proszę Cię, otwórz się naprawdę, stań w prawdzie i pójdź w i, I to jest nie mój poszedł, ale niestety wiedział, że ja się wybieram do spowiedzi, tylko, że ja się planowałam wyspowiadać w Mbolnicy. tam zawsze jest mnóstwo konfesjonałów i wiedziałam, że na pewno się wyspowiadam i zdążę, no ale yy, Mój syn zawsze jakoś tak umiał mi inteligentnie coś powiedzieć i wtedy właśnie też powiedział, mamo, dlaczego nie idziesz do spowiedzi? Ja powiedziałam, no wiesz, bo się będę spowiadać wam a wiesz, ja z tym księdzem pracuję, to tak trochę, mamo, przed chwilą powiedziałaś że tam jest Pan Bóg, a nie ten ksiądz. No i wszystko, całe słowo, które ja powiedziałam synowi, son, syn mi odbił. tak? No w tej sytuacji, no nie, no nie, to po prostu te moje słowa były grofem o więc rzeczywiście poszłam. Słuchajcie, to jest niesamowite przejście. Strasznie się bałam, dlatego, że ja nigdy nie spowiadałam się inaczej niż przy konfesjonale czy przy konfesjonału. Więc pierwsze to myślę, w ogóle jak to się spowiada, w ogóle jak się mówi, czy to się mówi te same regułki, tak? czy no nie ma klęcznika, ta stuła, to co ja będę się potem pochylać i tą stułę całować u tego księdza na brzuchu, no i w ogóle tysiąc, tysiąc naprawdę myśli przybyłem, no ksiądz tak to widzi, ale proszę spojrzeć, to może dobrze z tego słucha, żeby ksiądz wiedział, co przeżywa człowiek z tej drugiej strony, więc, <słyski> <słyski> więc poszłam do tego księdza zapytałam go, po prostu sama zapytam, jak się mam spowiadać, bo nigdy się tak nie spowiadałam, żeby mi wytłumaczył, w prosty sposób wytłumaczył, że po prostu, jak przy konfesjonale tylko nie klęczę. I ta spowiedź już była inna, dlatego, że jak miałam zwyczaj zwykle sobie na palcach przypominania, że mam 5 czy 6 grzechów, zwykle tak szłam do spowiedzi, tak? Żeby nie zapomnieć, to na palcach sobie liczyłam 5 6, no i tak sobie przypominałam po drodze, co jeszcze, to tutaj okazało się, że po jednym grzechu czy drugim było pytanie już, tak? I zaczyna się nawiązywać rozmowę. I tak, kochani, przeszłam spowiadając się od motycza do miłocina. Kto brał udział w pielgrzymce e, do to, to wie jaka to jest trasa. To było niesamowite przeżycie. Po tej spowiedzi otrzymałam od tego księdza książki różne na temat rachunku sumienia, na temat spowiedzi. E, dzięki tym książeczkom dowiedziałam się również o spowiedzi generalnej i u tego księdza tę spowiedź generalną odbywam z całego życia. I ktoś by mógł zarzucić i powiedzieć, no jak, no spowiadasz się cały czas i jeszcze jakaś spowiedź generalna z całego życia, no to po co powielanie tych spowiedzi, jeśli już odpuszczone miałeś. Wytłumaczę w prosty sposób. Wiele rzeczy w jakichś momentach naszego życia przyjmujemy, że to jest życie zgodne z wolą Bożą. Natomiast z czasem, kiedy dojrzewamy w tej naszej wierze, okazuje się, że wiele rzeczy nie było zgodne z wolą Bożą. Jeśli jest się taką osobą nawracającą, to ma człowiek, czuje potrzebę po prostu mimo, że nieświadomie tamten grzech popełni nie zadaje go świadomie, tak? to jednak wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli uczciwie czy stanąć w prawdzie, to chce jednak z tego grzechu się wyspowiadać, żeby mieć naprawdę czyste sumienie więc ja odbyłam właśnie tą spowiedź generalną u tego księdza niestety niedługo mi dane mieć tego starego spowiednika bo kierownikiem duchowym jeszcze chyba nie był do końca ten ksiądz bo dość szybko przeniesie go do innej parafii Trochę daleko od Lublina, całkiem poza Lublin i, i jakoś to stałe spowiednictwo mi się przerwało. Ale też mój błąd, dlatego że tak naprawdę wiedząc jak dużo mi ta spowiedź dawała nie prosiłam dalej Pana Boga o to, żeby mi e, dał nowego spowiednika. Po prostu trafiałam do przypadkowych księży. E, ale może dobrze, że trafiałam do przypadkowych, bo jeszcze raz sobie uzmysłowiłam, jak wiele tracę przez tą przypadkowość. Kiedyś przypadkiem trafiłam na... E, przypadkiem, nie ma przypadków, tak? Trafiłam na księdza, po którego spowiedzi rzeczywiście e, dało mi bardzo głęboko moje sumienie po prostu poruszył. Bardzo głęboko rozwrapał parę rzeczy. Dał mi naprawdę do myślenia. Ale wcale jeszcze nie myślałam o tym, że będzie to stały spowiednik. Tak Bóg chciał, że kolejne spowiedzi, które odbywałam e, były cały czas u tego samego księdza. Mimo, że raz mi się zdarzyło nawet konfesjonal zmienić, po to może, żeby trafić do innego, okazało się, że Akurat tego dnia ten ksiądz zmienił też konfesjonal. I dopiero z czasem, po iluś takich rozmowach, spowiedziach zapytałam księdza, czy zostałby kierownikiem duchowym. Słuchajcie, dlaczego zapytałam? Dlatego, że i, i od razu chciałabym Wam powiedzieć, nie miałam takiej sytuacji, ale może się zdarzyć, że ksiądz pytany o takie przewodnictwo może odmówić. I to jest właśnie to, co, co mówiłam. Jestem w stanie zrozumieć, że... Taki kapłan, który nie jest gotowy do tego, który może uważać, że przerasta go taka rola dlatego, że jest to naprawdę ogromna odpowiedzialność, to myślę, że ksiądz więcej by odpowiedział, to ogromna odpowiedzialność, tak ja bym to widziała, no bo albo idę prostą drogą do Boga, albo idę gdzieś, zbacza mnie w tym kierunku, a wiemy, że i osoby duchowne czasami gdzieś schodzą z drogi właściwej, tej Bożej. Dlatego nie dziwmy się, jeśli kapłan odmówi. Może odmówić również z tego, że nie ma czasu. Po ludzku po prostu nie ma czasu, a kierownictwo duchowe wymaga czasu i poświęcenia temu, żeby dla osoby kierowanej znaleźć ten czas. I Jak takie kierownictwo wy, wygląda w moim przypadku, czy, czy spowiedź? Na pewno daje mi to, że właśnie nie zawsze odbywa się spowiedź przy kratkach konfesjonału. W moim przypadku jest to rzecz naprawdę... Nie wiem, czy mój spowiednik o tym wie, ale po prostu jest to rzecz wielka, dlatego że mam problemy, zdrowotne i z kręgosłupem i z kolanem i naprawdę jeśli ta spowiedź troszeczkę dłużej trwa to powoli zaczynam myśleć o tym kiedy się skończy, bo no, nie mogę już na jednym kolanie wytrzymać, a często kończę na jednym. Czasami ta spowiedź może się odbywać gdzie indziej, może się odbywać w kaplicy, w pustym kościele. Wydaje mi się, że na ławce, jeśli w pobliżu nie ma innych ludzi, w pokoju czy w kancelarii. Dla mnie jest to duży komfort spowiedzi, mogę się wtedy naprawdę skupić na tym co jest istotne i ważne. Czy spowiedź, czy rozmowa zawsze jest poprzedzona modlitwą? Z mojej strony zawsze, a najczęściej modlimy się z Kaponem wspólnie. Tak, żeby yy, szatan tutaj nie miał dojścia w te rozmowy i w te spotkania, tak żeby rzeczywiście obecność Ducha Świętego była w czasie całego tego spotkania i, yy, i w nas. Czasami że zapisuję tam swoje myśli lub to, co mnie trafi, czasem na grzechy. Jedno po to, żeby przygotować się już do tej spowiedzi. I też, żeby potem nie tracić czasu na takie spotkanie, także w tym momencie dopiero sobie przypominam, a co jeszcze było, a co chciałam powiedzieć. Staram się, nie zawsze mi to się udaje, ale staram się właśnie wcześniej przygotować do tego po to, żeby szanować czas też drugiej osoby. Tak chyba podsumuję tym, że spowiedź stała i, i kierownictwo duchowe tak naprawdę pozbawiło, pozbawiło mnie lęku przed spotkaniem z Panem Bogiem kiedyś. Powiem Wam szczerze, że e, naprawdę dopiero teraz, przy takim kierunku duchowym, wyzbyłam się lęku e, m, mówienia szczerze o tym, co u mnie jest nie tak, co ze mną jest nie tak. Dlatego, że chyba mamy w sobie coś takiego, że nawet jak idziemy do spowiedzi, to staramy się to tak przedstawić e, słowami, e, czy intonacją, czy e, nie wiem. Tak, żeby ten grzech, w jakiś, ja mówię o sobie teraz, także ten grzech w jakiś sposób mógł być troszeczkę wybielony. Tak? Mógł nie nastroić kapana na to, żeby dalej dopytywać. Natomiast tutaj po prostu tego nie ma. Nie czuję tego wstyd, jak najbardziej czuję. To jest nam tak ludzkie, że oczywiście, że czuję. Jeśli potem to kapana gdzieś widzę na drodze, to nieraz przemyka mi. Co tam pomyśli? Ale co Pan Bóg o mnie pomyśli? Przecież ja kiedyś i tak będę musiała powiedzieć, a jeśli nie powiem, to On mi powie. A tu, tu i tamto, tamto. Tam. No więc to jest założenia. Po prostu muszę otworzyć się całkowicie i stanąć w prawdzie i pozbyć się lęku. I myślę, że jestem na dobrej drodze ku pa, temu.